Ewangelia Łukasza, rozdział dwunasty. Między tym, gdy się zgromadziło wiele tysięcy ludu, tak iż jedni po drugich deptali, począł mówić do uczniów swoich – naprzód strzeźcie się od kwasu faryzejskiego, który jest obłuda, boć nie jest nic skrytego, co by objawione być nie miało, ani tajemnego, czego by się dowiedzieć nie miano.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 będzie mu odpuszczony, ale temu, kto by przeciwko Duchowi Świętemu bluźnił, nie będzie odpuszczony. A gdy Was będą wodzić do burznic i do przełożonych i do zwierzchności, nie troszcie się, jako i co byście ku obronie odpowiedzieć, albo co byście mówić mieli. Albo im Duch Święty nauczy Was onejże godziny, co byście mówić mieli.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 a zakołatał, wnet mu otworzyli. Bogosławieni oni słudzy, których gdy przyjdzie Pan czujących znajdzie, zaprawdę prawdę powiadam wam, iż się przepaszę, a posadzi ich za stół, a przechadzając się będzie im służył. A jeśli by przyszedł, o wtórej straży i o trzeciej straży przyszedł liby, a tak by ich znalazł, błogosławieni są oni słudzy.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 Któryś wtedy jest wierny szafarz i roztropny, którego Pan postanowił nad szeladzią swoją, aby im na czas wydawał obrok naznaczony? Błogosławiony jest On sługa, którego gdyby przyszedł, Pan jego znajdzie, że tak czyni. Zaprawdę Wam powiadam, że Go nad wszystkimi dobrami swoimi postanowi. Ale jeśli by rzekł On sługa w sercu swoim,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 Gorąco będzie i bywa tak. Obłudnicy, postawę nieba i ziemi rozeznawać umiecie, a tego czasu jakoś nie poznawacie? Przezże i sami przez się nie sądzicie, co jest sprawiedliwego? Gdy tedy idziesz z przeciwnikiem twoim przed urząd, starajże się w drodze, abyś był wolen